Mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000 Wiadomości z rynku nieruchomości Rezerwa federalna pozostawia stopy procentowe bez zmian. Oprocentowania kredytów hipotecznych pozostają na niskim poziomie, a ostatnie posunięcie rezerwy federalnej pomoże je na nim utrzymać. Z uwagi, iż sektor realnościowy uległ poprawie, wydatki gospodarstw domowych wzrosły, diametralnie zwiększyła się również liczba miejsc pracy. Rezerwa federalna podjęła decyzję o niepodnoszeniu referencyjnej stopy procentowej dla pożyczek bankowych w perspektywie krótkoterminowej. Przewodnicząca Rezerwy Federalnej, pani Janet Yellen, jest zdania, iż perspektywa rynkowa się poprawia. Następne spotkanie Federalnego Komitetu do Spraw Otwartego Rynku zaplanowano na 26 kwietnia. Wzrost liczby nowych budów w lutym Zdaniem rządu liczba nowych budów była w lutym wyższa niż się spodziewano. W rzeczywistości osiągnęła ona najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Firmy budowlane stawiają coraz więcej domów jednorodzinnych. Jak donosi CNBC, sytuacja w sektorze realnościowym uległa poprawie dzięki wzmocnieniu rynku pracy, co zachęca osoby z pokolenia milenium do wyprowadzki z domu rodziców i rozpoczęcia życia na własną rękę. Jednak zdaniem stacji niedobór siły roboczej i gruntów nadal stanowi wyzwanie dla budowniczych. Milion amerykańskich właścicieli domów odzyskało w 2015 roku kapitał własny. Z nowego raportu przygotowanego przez CoreLogic wynika, iż prawie milion amerykańskich właścicieli domów odzyskało w 2015 roku kapitał własny w ich domach. Oznacza to, że ponad 91% wszystkich nieruchomości obciążonych hipoteką w USA ma teraz dodatni kapitał. Co więcej, CoreLogic donosi, że 850 tysięcy więcej nieruchomości odzyskałoby kapitał własny, gdyby ceny domów wzrosły o kolejne 5%. 4 miliony 300 tysięcy nieruchomości nadal boryka się z problemami finansowymi, ale nawet ta liczba spadła o 19% od 2014 roku. Lepiej mieszkać w pobliżu targetu niż Walmartu. Według Business Insider 90% Amerykanów mieszka w promieniu 15 mil od Walmartu. Jednak jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Realty Truck, wartość Twojego domu zyska, jeśli zamieszkasz w pobliżu supermarketu Target. Badanie to wykazało, iż wartość domów mających ten sam kąt pocztowy co Target wzrosła od chwili ich zakupu w porównaniu z domami zlokalizowanymi w pobliżu Walmartu. Różnica ta wynosi 27% w przypadku Targetu i 16% w przypadku Walmartu. Średnia krajowa aprecjacja wartości dla wszystkich kodów pocztowych wynosi 22%. Zdaniem Realty Track, minusem lokalizacji blisko targetu jest to, że właściciele tych domów płacą więcej i mają średnio wyższe podatki od nieruchomości. To jest mój dom, a to jest mój tata. Dobrze mieć dach nad głową, a głowę na karku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 powodu wyjazdu właściciela do innego stanu. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-4300 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4000 Gdzie znajdziemy nowy dom? <śmiech> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość w niedzielę o 11 rano? Sama zobacz w internecie. posiadłość.pl i tak musimy coś kupić, więc dzwonię od razu. Osiem, cztery, siedem, sześć, cztery, siedem, cztery tysiące. Posiadłość. .com. Z miłości do nieruchomości.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 847-647-4 i 3 zera Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać 847-647-4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 cie radiowego magazynu AM1030 WNVR Vernon Hills, Chicago And AM 1300WRDZ Lagrange Chicago, Polska Radio Chicago.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Nabywcy mają mieszane uczucia co do nowego systemu zamykania transakcji. Jak wynika z nowego badania powtórnych nabywców, odkąd jesienią ubiegłego roku w życie weszły nowe przepisy federalne o konieczności ujawniania informacji hipotecznych, łatwiej jest zrozumieć cały ten proces, ale trudniej jest go przejść. Firma Closing Corporation, dostawca danych dotyczących kosztów zamknięcia transakcji, zakupu nieruchomości mieszkalnych, przeprowadziła badanie wśród właścicieli domów, którzy dokonali zakupu przed, jak i po wprowadzeniu nowych przepisów i poprosiła ich o Porównanie doświadczeń. Dwie trzecie ankietowanych powiedziało, że łatwiej było przejść przez cały proces zaciągania kredytu hipotecznego, zanim zaczęły obowiązywać nowe przepisy. Jednak taka sama liczba respondentów stwierdziła, że nowe formularze NO BEFORE YOU były łatwiejsze do zrozumienia, a 7 na 10 osób uznało, że nowy proces w rzeczywistości znacznie skrócił czas oczekiwania na zamknięcie transakcji i ułatwił całe doświadczenie kredytowe. Grand Rapids wygląda doskonale dla sprzedawców w 2016 roku. Zdaniem stacji telewizyjnej z Grand Rapids ostatni rok był gorący na rynku nieruchomości w West Michigan, obszarze Grand Rapids, a ten rok zapowiada się równie gorąco. Dyrektor generalny Sun Title powiedział stacji, że tempo budów jest zachęcające. Obecnie 1 na 4 domy w Grand Rapids sprzedaje się za cenę wyższą niż wywoławcza. Boston wdraża cztery programy pilotażowe. Housing Innovation Lab z Bostonu zaprezentowało cztery programy pilotażowe mające na celu stworzenie i utrzymanie domów dla osób osiągających średnie dochody w Bostonie. Wszystkie cztery programy zaczną funkcjonować już wiosną tego roku. Celem działań burmistrza jest wybudowanie do 2030 roku 20 tysięcy nowych domów dla rodzin o średnich dochodach. Miasto definiuje tego rodzaju domy jako przystępne cenowo dla gospodarstw domowych osiągających dochody w granicach od 50 do 125 tysięcy dolarów rocznie. Zdjęcie psa pomaga sprzedać domy. Pośredniczka z Queensland w Australii odkryła tajną broń pomagającą w sprzedaży domów. Jest nią pięcioletni piesek rasy Shitsu o imieniu Tiffany, należący do Tracy Ashley, która dodaje zdjęcie swojego pupila do ofert sprzedaży domów, aby zwrócić na nie uwagę nabywców kochających psy. Tiffany stała się już czymś w rodzaju min celebrytki w Queensland, ale to nie jedyna nowość. Jak powiedziała Ashley portalowi Domain, oferty z Tiffany mają dwa razy więcej odsłon i sprzedają się za więcej pieniędzy niż oferty, na których nie ma zdjęcia psa.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 10.30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Uwaga poszukujący domu w okolicy Niles i Morton Grove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 że nie lubią czekać. 847-647-4000 Park Ridge. Uwaga, łowcy okazji. Nowo zgłoszone do sprzedaży duże jednosypialniowe kondyminium w dystrykcie szkolnym Main South. Drugie piętro. Boczna, spokojna ulica. Pieszy dystans do sklepów, restauracji i komunikacji miejskiej. Cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Nie czekaj. Dzwoń już dzisiaj. Willing. Uwaga! Bardzo duże, pięciopokojowe kondominium. Mieszkanie posiada dwie duże sypialnie, dwie pełne łazienki, osobną jadalnię, słoneczne patio, prywatny parking. 3600 wkładu własnego wystarczy nabywcy ze zweryfikowaną zdolnością kredytową.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 647, 4 i 3 zera. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 647, 4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. Mileniowcy. Ilość napędza jakość. Podczas sesji pytań i odpowiedzi na niedawnej konferencji Goldman Sachs Housing Finance Conference padło interesujące pytanie. Mianowicie jeden z uczestników spotkania zapytał wiceprezesa do spraw strategii kredytowej, czy mileniowcy mają zamiar kiedykolwiek kupić dom. Jak donosi serwis HousingWire.com, odpowiedź była zarówno dobrą i złą wiadomością. Wiceprezes przyznał, iż wiele osób z pokolenia milenium obarczonych jest długiem. Wiele z nich nadal mieszka z rodzicami i nie może dostać pracy. Ale jego zdaniem wystarczy spojrzeć na liczby. Pokolenie milenium liczy sobie 92 miliony osób. Jest to, jak twierdzi, tak ogromna liczba, iż równoważy ona fakt, że osoby te mają niskie zapotrzebowanie netto. Dlaczego niektóre filmy budowlane naginają przepisy dla rodzin wielopokoleniowych? Całkiem niedawno mówiliśmy o rosnącej liczbie wielopokoleniowych gospodarstw domowych i o tym, jak niektórzy budowliczy starają się sprostać istniejącemu na rynku zapotrzebowaniu na domy zaprojektowane z myślą o starszych rodzicach i dzieciach bumerangach. Jednak The Wall Street Journal donosi, iż istnieje poważny szkopuł, lokalne przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, czyli tzw. zoning. W wielu miejscach budowniczy nie mogą na przykład zaoferować drugiej kuchni. Zdaniem gazety zainspirowało to niektóre firmy do kreatywnego naginania przepisów. Nie mogą dać ci drugiej kuchni, ale mogą ją nazwać barkiem, serwis bar lub wyspą, convenience center. Jeden z budowniczych w stanie Washington określił to mianem gry w kotka i myszkę i powiedział, że, cytuję, przepisy są nieaktualne w odniesieniu do współczesnego społeczeństwa. Koniec cytatu. Castro odpowiada na pytania na Twitterze. Amerykański sekretarz mieszkalnictwa i rozwoju miast wie to i owo o tym, jak być dostępnym dla ludzi, którym służy. Niedawno zachęcił do zadawania mu pytań na Twitterze, z czego internauci chętnie skorzystali. Pytania dotyczyły tanich domów dla ubogich. Castro odniósł się do funduszu National Housing Trust Fund, a także rosnącej liczby właścicieli domów pochodzenia latynoskiego, a nawet imigracji. Jedna z osób zapytała Castro: Czy Atlanta to dobre miejsce, aby się tam przeprowadzić po ukończeniu studiów? Jego odpowiedź brzmiała: Atlanta nabiera ostatnio rozpędu. Zwycięzcy realnościowego March Madness. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie mistrzem turnieju koszykarskiej Ligi Uniwersyteckiej, niemniej jednak Realtor.com pokusiło się o wypełnienie tej niewiadomej w oparciu o pytanie, czy sprzedaż biletów na mecze koszykówki może mieć wpływ na wyniki rynku nieruchomości. Gdyby tak było, zwycięzcą zostałoby Denville w Kalifornii, który jest domem University of California w Berkeley. Zdaniem serwisu Denville jest najbardziej popularnym rynkiem w odniesieniu do biletów na mecze koszykówki uniwersyteckiej oraz najgorętszym rynkiem nieruchomości spośród 68 uczelnianych drużyn koszykarskich biorących udział w tegorocznym turnieju. Pozostałe rynki, które weszły do finałowej czwórki to Ames w stanie Iowa, Dom Iowa State University, Austin w stanie Texas, Dom University of Texas w Austin i Ann Arbor w stanie Michigan, gdzie znajduje się University of Michigan. Czuj wiosnę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 Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty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 4, 7, 4 i 3, Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847, 647, 4000. Chicago, północno-zachodnia część miasta, blisko Edison i Narragansett. Olbrzymi, murowany, Chicagowski bungalow z dwoma dodatkowymi mieszkaniami dla rodziny. 6 sypialni, 3 łazienki, garaż na dwa auta. Wystarczy 9000 pierwszej płaty, Rata miesięczna wyniesie jedyne 1400 dolarów.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 Sprzedaże domów w Nowym Jorku osiągnęły w lutym najwyższy poziom od 10 lat. Powiedzieć, że luty był dobrym miesiącem pod względem sprzedaży domów w stanie Nowy Jork to za mało. Jak donosi Związek Realnościowców w stanie Nowy Jork, w lutym zamknięto więcej transakcji sprzedaży domów niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 10 lat. Ogólnostanowa średnia cena sprzedaży w lutym wzrosła o 4,4% w porównaniu do lutego w ubiegłym roku. Jak powiedział dyrektor Generalny Związku Realnościowców, stanu Nowy Jork, dwa znaczące czynniki miały tu duży wpływ na liczbę, a mianowicie niskie oprocentowania kredytów hipotecznych i nadzwyczaj łagodne warunki pogodowe. Amerykanie wciąż kochają swoje podmiejskie domy. Dom jednorodzinny na przedmieściach pozostaje ulubieńcem wśród amerykańskich nabywców domów, jak wynika z nowego badania przeprowadzanego przez Narodowy Związek Realnościowców. Badanie pod nazwą Housing Opportunities and Market Experience wykazało, że tylko 15% obecnych właścicieli i 21% najemców twierdzi, iż chcą kupić dom na obszarze miejskim. Zdecydowana większość preferuje przedmieścia. 75% badanych powiedziało, że teraz jest dobry czas na zakup domu, a 44% jest o tym głęboko przekonanych. Filmy z lotu drona pomagają w sprzedaży domów. Podczas gdy Federalna Agencja Lotnictwa wciąż zastanawia się jak uregulować kwestię prywatnych dronów, wielu pośredników wykorzystuje je teraz do tworzenia niezwykłych filmów wideo, które pomagają sprzedać domy. Ich zwolennicy twierdzą, że to działa. Gazeta San Jose Mercury News donosi, iż fajne filmiki, które kręcą drony są czymś, czego oczekują mający obsesję na punkcie technologii nabywcy z Bay Area. Operator obrazu Matthew Levin powiedział gazecie, że tego rodzaju filmy wideo przynoszą nieruchomości nieoceniony bodziec marketingowy. Jak stwierdził, może to stanowić różnicę w sprzedaży pomiędzy 20 milionów dolarów i sześcioma miesiącami dłuższego pozostawania na rynku. Czy nastolatki urządzają zabawy w Twoim domu na sprzedaż? Szyld na sprzedaż przed Twoim pustym domem może być zaproszeniem dla kłopotów, donosi serwis Realtor.com, który nazywa to szybko rosnącym trendem. Chodzi o nastoletnich imprezowiczów, włamujących się do domów i siejących spustoszenie. A ubezpieczenie właścicieli domów rzadko obejmuje domy, w których Ci nie mieszkają. David Ries z Brooklyn Law School mówi, iż należy sprawdzić, czy firma ubezpieczeniowa oferuje aneks do polisy, a nawet nową polisę obejmującą niezamieszkały dom. Mówi on też, iż za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 Magazyn radiowy POSIADŁOŚĆ 8476474000 Internet. POSIADŁOŚĆ.COM Macie radiowego magazynu Posiadłość. AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska, Radio Chicago.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 Radio 10.30 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Gdy Cię mieszkaniowe dopadną problemy, zadzwoń po prostu do nas. My pomóc umiemy. 847-647-4000 847-647-4000